Mm. Mm. Nadchodzące cienie uderzają, uderzają teraz w świat Zostało nam tylko jebane parę lat Ciemność uderzy w jasność siłą tak ogromną Zarówno małą jak, jak i zawiłą Uderzenie jak atom W każdy Bóg świata totalna, totalna destrukcja I znikająca mapa swoich rąk Popryzonych teraz krwią I komórek mą. zapełnionych księgą przed oczami masz druk Apokalipsa numer dwa Autorami jesteśmy Ona i ja, owe zgubne widzę Zawarte w czarny oprawie Wypisały swe piętno w mym mózgu jak na jawie widzenia Opadające liście drzew Nienawiść, frustracja, agresja i gniew Dotykają mego ciała z lodowatym ukłuciem Już wiem, że ona nigdy nie powróci Bo to nadchodzące cienie uderzają w nas Wypalają serca jak, jak jakiś kwas Pod przykrywką cudownego uczucia zniewalają Powalają nas z nóg Nadchodzące cienie uderzają w nas Wypalają serca jak jakiś fas Pod przykrywką cudownego uczucia Zniewalają Powalają nas znów. To obraz Obraz zepsutego świata Uzmysławia spostrzeżenia i przeplata je rzucane na stół. stół Karty rozdane Odwracasz je Widzisz? Masz przejebane Nie ma szansy na miłość To jest pewne, że zostałeś oszukany Wokół same brednie Wokół szmalu zasrany świat Się obraca Kaca. Symptom nowej choroby Moralnego kaca Opętał jednostki Niektórzy to widzą syny I te skurwysyństwa się brzydzą Dwa dziewczyna puszcza się z jakimś tępym kolesie On ma kasę, ty nie masz, czyli może się, się powiesić To nadchodzące cienie uderzają w świat Skiza w twoim mózgu czarna depresja otwiera Twoje samobójcze skłonności już wiesz ha ha ha Ona nigdy nie powróci już Muszą To nadchodzące cienie uderzają w nas Wypalają serca jak jakiś kwas pod przykrywym w końcu cudownego uczucia zniewalają Powalają nas z nóg Nadchodzące cienie uderzają w nas Wypalają serca jak jakiś kwas Pod przykrywką cudownego uczucia Zniewalają Powalają nas z nóg mm. A! Nadchodzące cienie uderzają i trafiają nas prosto w serce Bo ha. to nadchodzące cienie uderzają nas. w nas Nasz ton wysoki i ciężki bas. bas Ukazuje nieuchronne przepowiednie spełnione To co miało i nie miało zostało zrobione Zostało nam tylko jebane parela Moja wizja to zgliszcza rozjebane całe świat to egzystencja przegasa Nasza rasa wścieklizną zarażona Pierdolona ludzkość pierdolona to ona Dotyka teraz magią ciebie, jesteś taki sam, w duszy pełny gniewu. Nic z tym nie zrobisz, to musi powstać na nowo. Wszystko od początku i będzie kolorowo jak we snach koszmary i radości. Słoneczko świeci dla twojej miłości i jest pięknie. Usta zostały złączone. Kim ona jest? Człowiekiem czy skorpionem? No to jadowite uczucia są przykrywką na niebie. Kołać się to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem. Lecz patrzeć w tą samą stronę. Widzisz jakie to wszystko popieprzone. No i co z tobą? Bez paniki. Nie pomoże nic. Płacz, nie pomogą głuche krzyki to ściany. Odbijają wszelkie twoje błagania. Inni nie słuchają, bo jeśli głośno krzyczysz to to znaczy, że język jest twój zbyt ubogi i chcesz krzykiem słumić głosy innych! Tu nie ma litości! Ona już postanowiła! Tu nie ma wyjątków! Tu nie ma niewinnych! Powiem ci coś, co mi ciągle głowę mąci! Tylko ma w twoje kieszeni o wszystkim dziś przesądzie! Są jednak rzeczy ważniejsze niż pieniądze! Tylko trzeba mieć pieniądze, by je kupić! Dlatego, że nadchodzące cienie uderzają w nas! Wypalają serca jak jakiś kwas! Pod przykrywką cudownego uczucia zniewalają! Powalają nas znów, nadchodzące cienie uderzają w nas, wypalają serca jak jakiś kwas, pod przykrywką cudownego uczucia zniewalają. Powalają nas znów, nadchodzące cienie uderzają w nas, wypalają serca. Istota mojej dedykacji tkwi w moim umyśle i została tam umieszczona na zawsze. To 1.9.9.7 rok pokazał mi, że tu nie ma litości, tu nie ma miłości. Amen.